Bardzo duży zielony ciągnik, zielony więc łatwo domyśliłam się, że chodzi o ciągnik klasa, ale liczba, która znajduje się z boku 850 i aż 8 kół sugeruje, że jest to ciągnik jeden z większych. Razem ze mną w tym ciągniku usiadł już Emil Kazmierczak, który... Przybliży nam troszeczkę tę maszynę. Nie jest to nasz największy model, ale jeden z większych i reprezentuje rodzinę Axion. Rodzina Axion są to ciągniki stworzone z myślą o pracach uciągowych, czyli które głównie mają pracować w polu ciągając duże maszyny za sobą. Czyli również z tym związane jest aż 8 kół tak, Bli, bliźniaczo umocowanych. Dokładnie tak. Chcieliśmy pokazać, że ciągnik nie tylko może pracować na standardowo czterech koła, ale jeżeli pracujemy w systemie uproszczonym, czyli bezorkowo, bardzo ważnym aspektem jest uciąg ciągnika, jak również ugniatanie gleby, które możemy zmniejszyć poprzez zastosowanie kół bliźniaczych. No albo ewentualnie gąsienic. Ewentualnie gąsienic, aczkolwiek w tym zakresie, w kresie mocy raczej gąsienicy są rozwiązaniem zbyt drogim i niedostępnym. Znaczy ile on ma mocy, bo ta liczba 850 sugeruje, że to jest 850 koni, ale to nie jest prawda. Zgadza się u nas oznaczenie na masce modelu nie przekłada się bezpośrednio na liczbę koni, którą dany model posiada, Aksjon 850 posiada koni 264 mocy maksymalnej według ECR 120. Ale to trochę nielogiczne. Czy logicznie, czy nie, tak jak na przykład Volkswagen, czy, czy inne modele też nie są nazywane liczbą koni, to tutaj też nazwa sugeruje o tym, czy to jest to z danej rodziny większy czy mniejszy model. Nazwa niesie tą informację, tak jak w BMW, gdzie piątka to jest średniej wielkości, siódemka to jest duża, a trójka to jest taki malutki. No albo na przykład X6. Ale wróćmy do naszego ciągnika. Widzę, że tutaj kierownicę można sobie dostosować do swojego położenia, takiego jak komu odpowiada po mojej prawej stronie stronie, a siedzę na miejscu kierowcy. Jest podłokietnik, na którym joystick, drugi joystick, dwa joysticki i monitor. Do czego służą te joystiki, Bo widzę, że są aż najeżone różnymi przyciskami. Ten joystick, na którym spoczywa teraz Pani dłoń. Czyli ten większy. Czyli ten większy, to jest e-motion. Służy on do sterowania przekładnią, wszystkimi przełożeniami, jak również do sterowania tylnym podnośnikiem, do zarządzania prędkością obrotową silnika, do załączania biegu uwróciowego, do sterowania hydrauliką, do sterowania uwrociami oraz posiada cztery przyciski funkcyjne, które można dowolnie zaprogramować, jak również posiada przycisk załączający automatyczne sterowanie, czyli w tym momencie ciągnik przejmuje kontrolę nad jazdą po polu. A drugi joystick, ten taki mniejszy? Mniejszy joystick jest to elektropilot, służy do sterowania dwoma parami wyjść gniazd hydraulicznych. Czyli tak naprawdę tego ciągnika można jeszcze bardzo dużo podłączyć. Zgadza się, w ten ciągnik akurat prezentowany posiada wyjść hydraulicznych cztery pary, ale może tych par wyjść aż sześć, mogą być zainstalowane na przodzie, również tak, żeby zwiększyć uniwersalność tego ciągnika. Na dwóch monitorach możemy obserwować cały szereg parametrów. Tutaj ten pierwszy pokazuje obroty na minutę. Domyślam się, że chodzi tutaj o naszą jednostkę napędową, o nasz silnik, tak? Dokładnie na tym monitorze, który znajduje się na podłokietniku jest to monitor, który informuje nas o parametrach pracy ciągnika, jak również o parametrach na przykład wykonanej pracy, bo mamy monitor wydajności, który możemy podglądać. Tutaj mamy informacje na temat pola, ile przejechaliśmy, jaką a, mamy wydajność. Czyli to wydajność. nie jest dotykowy ekran? Y, nie, dotykowy ekran to to nie jest. Mamy również możliwość sterowania sekwencjami, czyli jeżeli mamy jakieś y, narzędzie, które wykonuje szereg sekwencji na uwłorciach, możemy je zaprogramować, a następnie zmieniać. Monitor nie jest dotykowy z tego względu, że uważamy, że podczas pracy o wiele wygodniejsze sterowanie odbywa się poprzez to proste pokrętło, które wciskamy i guzik Escape, czyli bardzo prosta obsługa. Można się do niej szybko przyzwyczaić i wydaje się nam, że jest to najbardziej intuicyjne rozwiązanie na rynku, ale o tym powinni zdecydować sami użytkownicy. Zanim jeszcze porozmawiamy o samych użytkownikach, to tu jest jeszcze jeden monitor, przy czym ten pokazuje nam, ale on się grzeje pokazuje nam, jak nasz ciągnik zachowuje się na polu. To jest zapewne z GPS-em połączone. Widzimy trasę, którą przebyliśmy i możemy sobie włączyć autopilota. Dokładnie tak. Drugi monitor służy do funkcji nawigacji satelitarnej, czyli do prowadzenia ciągnika po wyznaczonych przez nas przejazdach, jak również do sterowania narzędziami dodatkowymi, gdyż posiada interfejs do obsługi narzędzi Isobus. A i on już ma dotykowy ekran, widzę. I ten jest ekranem dotykowym. A jeśli chodzi o użytkowników tego ciągnika, 2 koni, czyli ciągnik średniej mocy, może nie taki typowo jak do przeciętnego polskiego gospodarstwa, ale też nie ten zupełnie największy. Czy liczycie na duże powodzenie na polskim rynku, czy, czy to jednak w Polsce bardziej nisza. Obserwując statystyki sprzedaży, które płyną po rejestracjach, czyli te, te, te rejestracje, które mówią nam o tym, jak wygląda sprzedaż w poszcz poszczególnych segmentach, obserwujemy, że ciągniki powyżej 200 koni do 300 koni, tam ta dynamika sprzedaży, czyli ilość sztuk, która się sprzedaje, bardzo dynamicznie wzrasta, czyli obrazuje to, że te Gospodarstwa średnioobszarowe, potrzebujące ciągnika w tym zakresie mocy, mocno się rozwijają i potrzebują nowoczesnych, wydajnych i ekonomicznych maszyn, które spełnią ich wymagania.